trzecia wypędzanie demonów, bo to są trzy rzeczy związane ściśle z Ewangelią, czyli nie istnieje coś takiego jak rozcząstkowanie tego. Nie ma rozcząstkowania, nie ma, nie ma e, głoszenia Ewangelii bez uzdrawiania chorych i bez wypędzania demonów i tak naprawdę nie ma uzdrawiania chorych bez głoszenia Ewangelii wypędzania demonów i również trzeci przypadek jest taki sam, to rzeczy ze sobą są spójne, one są spójne, to są z bardzo spójne rzeczy. Pierwsza rzecz, to jest, o, o której zanim, zanim spojrzymy w Słowo Boże, to jest to, żebyśmy dostrzegli takie dwa nurty, które są w naszym kraju, które są chorymi nurtami. Pierwszy nurt, to jest nurt, który mówi o tym, że, znaczy dużo mówi ten nurt, ten nurt dużo mówi, a nic nie robi i, to są, i, i ten nurt powoduje, że ludzie, ja, i, i, ich, Chcę, żebyśmy jeszcze zrozumieli wcześniej. My mówimy tylko o ludziach narodzonych z Bożego Ducha. Ja w ogóle nie mówię o ludziach, którzy nie poznali Jezusa. Nie mówimy o ludziach, którzy mówią, że są w kościele, a nie poznali Jezusa. Kościołem są ludzie tylko tacy, którzy poznali Jezusa, którzy oddali mu swoje życie. Ktoś inny kościołem nie jest. Przynależność do denominacji jakiejś, protestanckiej, katolickiej, charyzmatycznej, nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Ja wczoraj o tym mówiłem w Częstochowie. Kościoły, te takie denominacyjne kościoły, protestanckie, katolickie, jakiekolwiek, one są pełne, jakby są pełne ludzi. Ale ludzie tam to są dwie kategorie ludzi. Są owce i świnie. I Biblia o tym nam mówi. I między obcą a świnią jest taka różnica, a tu są biblijne rzeczy, wiecie, bo będę mówił tylko to, o czym mówi Słowo Boże, nic mi nie, nie mówi. I, ale człowiek jest albo owcą, albo świnią. Nie ma takiego czegoś pośredniego, w ogóle nie ma takich e, hybryd, świnia z owcą połączona. E, owca to jest ten, kto poznał Jezusa. Jezus mówi, owce moje, głos mój znają, owce znają głos swojego pasterza, owce znają, świnie nie znają głosu pasterza. Świnia nie jest podobna do owcy, z różnych przyczyn. Ja już nie mówię o wyglądzie, bo, bo jeżeli chodzi o wygląd, to e, tak naprawdę często można się pomylić i nigdy na tej podstawie nie wolno oceniać sytuacji. Różnica między świnią a owcą jest bardzo oczywista i w Kościele jest to bardzo widoczne. Owca jak się pobrudzi, bo owce się brudzą, wpadają w jakąś kałużę grzechu, wpadają w kałużę jakiegoś zwiedzenia, ale owca nie lubi w tym być. I po to jest krew Jezusa, żeby się obmyć w tej krwi. Krew jest jak prysznic, tak? I owca nie chce być w brudzie. Ona często nie umie wyjść z brudu. Ona ma problem z wyjściem z brudu. Często trzeba ją wyciągnąć z tego brudu, bo ona się tam telepie w tym brudzie. Świnia natomiast, jak tylko poczuje zapach błota, to leci, wpada w błoty i mówi halleluja! Halleluja! Jesteś jeszcze w innych językach. Po tym poznajesz różnicę między świnią a owcą. Świnie idą do piekła, owce idą do nieba. Rozumiecie? Nie ma znaczenia, czy ktoś mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, czy ktoś mówi, że się urodził w takim czy w innym nurcie, że mówi innymi językami. Wiecie, wypędzaliśmy demona z takiej, no wtedy? Z tej dwunastolatki, tam w Warszawie? Jak mi zaczęła płynnie mówić po japońsku, jak po człowieku. Rozumiesz? Taka szczuplutka, malutka, wiesz, kazałem mu wyjść, to jak mnie wywaliła, wiesz, jak z Tokio po prostu, nie? A za chwilę głosem, jak z grobu mówi, że mówi, chce Cię zaraźć. Ja mówię, nie nie zarażniesz maciarzu i nie zarażniesz jej. Mówię, wyjdziesz z tego dziecka. Wyjdziesz z tego dziecka. Także to, że ktoś przejawiają się przez niego jakieś tam dary, czy coś podobnego do darów, nic dla mnie nie znaczy. Mój taki, taki przyjaciel, nazywa się Milek Kulec, on powiedział taką rzecz, jest takim pastorem wieloletnim teraz na Słowacji. Jest Mówi, Duch Święty będzie z ziemi zabrany, a ludzie będą dalej mówić innymi językami. To dzisiaj dla mnie nic nie znaczy, że ktoś mówi innymi językami. To jest żaden znak. Dla mnie znakiem jest to, że ktoś nie lubi siedzieć w błocie. To jest pierwszy znak nowego narodzenia. Drugim znakiem jest to, że ktoś życie swoje kładzie. Jak ktoś życia swojego nie kładzie na Królestwa Bożego. Nie mam żadnego dowodu, że ten człowiek zna Boga. Żadnego dowodu. On może być biskupem, on może być pastorem, on może być prezbiterem. Wiesz o co chodzi, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. W ogóle. Kiedyś na naszym spotkaniu nawrócił się w jednym kościele takim polskim pastor, drugi pastor kościoła, 20 lat pastorem jest, był. W życiu Jezusa, on mówi, bo 20 lat. 20 lat. Kiedy do spowiedzi poszedłem, bo mówić do spowiedzi, poszedłem do spowiedzi, w konfesjonale, on mówi, no jeden ksiądz, tak, synu, ja no, będę do niego, jak masz na imię, on spojrzał w tę okienko. Andrzej. Ja wie Andrzej. Gdybyś dzisiaj umarł, gdzie pójdziesz. Andrzej w ogóle wiesz. Nie wiem. Ja. On nie wiem, gdzie pójdę. Wieś zaczęła Andrzejowi głosić Ewangelię przez te, te kratkę. Andrzej, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Nie ma znaczenia, kto gdzie jest. Nie ma znaczenia. Protestant, katolik, prawosławny, to nas nie interesuje. Interesują nas ludzie Narodzeni Z Bożego Ducha. To jest Kościół. To coś nie ma nazwy. Kościół, eklezja. Po grecku rząd. Kościół po grecku to znaczy rząd. Ludzie rządzący w duchowej rzeczywistości. To rząd. To jest rząd. Więc mówimy do Kościoła. I teraz. E, I teraz. My musimy zrozumieć, że Ewangelia jest bardzo ściśle związana z tym co się mówi, i z tym co się robi. Ewangelia jest głoszona i Ewangelia jest prezentowana. Same głoszenie Ewangelii nic raczej inaczej przyniesie niewielkie efekty. Próby prezentowania Ewangelii bez głoszenia przyniosą niewielkie efekty. W tej chwili jak powiedziałem przez Polskę idą dwa nurty, jeden stary nurt. Stary nurt mówi, e, mówi dużo, nie robi nic, albo robi bardzo mało. Ale jest też nowy nurt. Nowy nurt polega na tym, że ludzie ganiają za ludźmi o kulach. Ktoś idzie o kulach? Uzdrowić Pana! Uzdrowić Pana! ja Uspokój się! Gdzieś <toddź> kiedyś Jezusa, żeby gonił chorych? <toddź> Taki nurt teraz idzie, nowoczesny nurt przez Polskę idzie. Gonią chorych. Rozumiecie? Czujesz klimat? Wyobraź sobie Jezusa, który goni chorych. Adam, Jezusa, świętego Pawła, świętego Piotra. Oni tego nie robili. My nie robimy tych rzeczy, my prezentujemy Chrystusa, prezentujemy Chrystusa, prezentujemy, prezentujemy. Ja wołam do ludzi, ja mówię, jeżeli przyjdą, wczoraj baba jedzie na wózku, rozumiesz, druga ją prowadzi, głoszę w Częstechowie, mówię, Pani na wózku, czy Pani chce być uzdrowiona, czy Pani chce, ja, wy czego ja chcę od ludzi? Żeby powiedziała chce! Czujesz? jest ja dwołam, kto pragnie niech przyjdzie! Ludzie do niej podbiegli nasi. Czy Pani chce? Nie, nie, nie, nie, nie. Ona nie, nie, nie. Ja mówię w imieniu Jezusa! Odejdź od tego ducha renty. To jest duch. Duch renty. To mi człowiek do mnie dzwoni. Artur pomodlisz się mówi, pojdę na komisję, że mi renty przedłużyli. Ja wiesz, tak. ja mam cię pomocli, żeby ci renty przedłużyli. No rentę. No rentę? Duch Renty. Wiesz o co chodzi? To jest demoniczne. W tam w tym kościele, co go założyliśmy, jest taka siostra fajna i ona kiedyś się tak modliła. Panie, sprawdź, by mi przedłużyli rentę. To ja Bóg uzdrowił i jej pracę. <grym grym> <grym> Poważnie się mówię. Uzdrowił ją, jest całkowicie uzdrowiona i dostała pracę. No. Wczoraj jak wszedł Duch Święty, to leżała, ona ma 60 lat chyba. Leżała na ziemi, proszę by jak żaba i się śmiała, proszę by nie mogła wstać się. Bardzo poważna niewiasta. Po prostu filmowałem, po prostu stałem, sam się śmiałem, a ona pod mocą Bożego ducha leżała. Dlaczego? Bo już nie ma renty. Jest wolna od ducha renty. Ale Bóg nigdy nie będzie nie goni ludzi, aby zrobić cud w ich życiu. I to są te dwa nurty i do żadnego z tych nurtów nie pasujemy. I te nurty nie pasują do nas. My głosimy pełną Ewangelię i prezentujemy pełną Ewangelię i tylko tym jesteśmy w stanie poruszyć tę ziemię. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 14 werset. Proszę was chociaż, żebyście to zapisali. Zapisanie tak, a potem, gdy Jan został uwięziony przed Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Są dwie Ewangelie, Boża i Nieboża. Ewangelia Nieboża nie działa, Ewangelia Boża działa. Jezus głosił Ewangelię Bożą, to jest Ewangelia Boża. I będziemy mówić o Ewangelii Bożej. Jest też Ewangelia Nieboża. I to, o czym będę dzisiaj mówił, jest Ewangelią Bożą, i my musimy głosić Ewangelię Bożą. Kiedy będziemy głosić Ewangelię nie Bożą, ona nie będzie działać. Ona jest podobna do Bożej. Podobna jest. Ale słowo podobny nie oznacza taki sam. Podobny to nie jest ten sam. Wiecie, w ogóle to nie jest to samo. Jest wielka różnica. Coś Wam powiem na temat wielkiej różnicy. Czym jest różnica? Bo to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, czym jest różnica. Na podstawie anegdoty Wam powiem, jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc możemy tutaj młodzieńcy też są dorośli. Podchodzi jeden rabin, do drugiego rabina i mówi tak Czy Ty wiesz co to jest wielka różnica? Ty mnie wytłumacz. A on mówi Wiem To Ty mnie wytłumacz, ściągaj spodnie. Ściągnął spodnie, ten mu wsadził palec w tyłek. I mówi tak, Ty masz palec w tyłku, ja mam palec w tyłku, jest różnica? <grym> Chciałbym, żebyśmy wzięli to objawienie. Jest Ewangelia Boża i Ewangelia nieboża. Jest ogromna różnica. Wielki Boży człowiek, który napisał powieści z Narmii, nazywa się Louis, bardzo mądry Boży człowiek. Powiedział kiedyś taką rzecz, są dwie, są dwie drogi i wielka między nimi różnica. Dwie drogi i wielka między nimi różnica. One nie są ze sobą skrzyżowane, religia będzie mówiła, że są skrzyżowane, one się nie krzyżują. Jest droga Boża. I droga nieboża. Jest podobna ta droga do drogi Bożej. Ale ona nie działa. Dlatego w tym kraju jest mniej niż 1% narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Biorąc pod uwagę cały kościół katolicki, cały protestancki i każdy charyzmatyczny. Mniej niż 1% mamy ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Wiecie gdzie my jesteśmy? Za Arabią Saudyjską, za Pakistanem, za Afganistanem. I Chinami. No, Chiny to, to, to jest w ogóle, wiesz. W Pakistanie, gdzie za Ewangelię można zostać ściętym maczetą, jest 10% ludzi, którzy oddali życie Jezusowi. Już, czujesz? A w Polsce jest niecały procent. Głosimy Ewangelię na Starówce w Warszawie I idzie taki marsz, w zeszłym roku, marsz taki idzie z okazji rozbicia samolotów w czym? W Smoleńsku. I podchodzą liderzy tego marsza, tam szło ich człowiek o ze 2000 ludzi i podchodzą do nas i mówią tak, teraz proszę, żebyście byli cicho, bo mamy taki, e, taki się czas, taki, będziemy, będziemy się modlili. I ta grupa uwielbienia nasza stoi, ja tak sobie myślę, nie zaczną śpiewać, mówię, no, mówię powinni zacząć śpiewać, ale mówię, nie zaczną. Wziąłem mikrofon i zaczynam głosić, Zaczynam głosić do tych ludzi, słuchajcie, pierwsza akcja, babcia, beret, proszę Ciebie, stoi taki chłopak, który tam z nami był, ta babcia podeszła, parasolkę i go tłuczę, wkroczę tą parasolkę. Babcia, proszę Ciebie, ja mówię, ale mówię jazda w kinchet. proszę Ciebie, w spódnicy leje go parasolką. Ten stoi, taka babcia. Drugi, ten pobożny, ten pobożny odstawił znicz, znicz, wsadził kamień w reklamówkę i idzie mnie uwalić tym kamieniem. Człowieku, pobożny człowiek. Ty, rozumiesz? I taki plakat niosą. E, jaki to był plakat? Czekaj. Gdzie, gdzie by, Aha, gdzie się podziała nasza duma Boże? Rozumiesz? A ja sobie myślę, mówię, umarłem na Krzyżu Goltowym. O co tu chodzi? w ogóle? To jest taka historia, ale to jest moc religii. To jest moc chorej drogi, która ma jakby obraz Boży. Ale to nie jest obraz Boży. Jezus głosił Ewangelię jaką Bożą. I my musimy głosić Ewangelię Bożą. I Ewangelia jest głoszona. I dalej Słowo Boże mówi Ewangelia Łukasza 10.9. Ewangelia Łukasza 10.9. Słowo Boże mówi tak. A może zaczniemy od 8. A jeśli jak do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą i uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich przybliżyło się Królestwo Boże. Czyli Ewangelia jest głoszona i Ewangelia jest prezentowana i Jezus zawsze głosił i prezentował, On głosił i prezentował, głosił i prezentował. Byliśmy teraz w Kijowie na konferencji, w pierwszy raz pojechałem na konferencję chrześcijańską tego formatu, nigdy nie byłem, bo nie miałem na to czasu i nie miałem zresztą prowadzenia, ale teraz zorganizowaliśmy autokar i 40 czterdzieści parę osób pojechaliśmy całą ekipą do Kijowa. Zebraliśmy liderów z naszych kościołów, pojechaliśmy, gdzieś do Kijowa. Było tam dwóch ludzi, których, chcieli, których chcieliśmy słuchać. Obydwa są apostołami. Jeden jest nazywa się Henry Madawa, drugi Jolermo Maldonado. Pojechaliśmy do tych, posłuchać co ci ludzie mają, to są duchowi, to, to, to po prostu ludzie, którzy wiele lat chodzą z Bogiem, naprawdę wykonali potężną na robotę. Poza tym na Ukrainie jest Przebudzenie. To jest jedyny kraj w Europie, gdzie jest Przebudzenie. I byliśmy tam, przyjmowaliśmy słowo od Boga. Rzeczy się działy potężne, ale ostatniego dnia postanowiliśmy podwiedzać Kijów. A więc zwiedzamy sobie Kijów, poszliśmy sobie zwiedzić na przykład prawosławną cerkiew. Podwiedzaliśmy sobie, dowiedziałem się, że w prawosławnej cerkwi się pije wodę święconą. Chciałem zobaczyć jak to wygląda, jak tam się piją, bardzo fajnie, też można, nie ma powodu. Pop nas popędził, bo się śmialiśmy tam, chodziliśmy, Pop był taki poważny. I na stawką bo to było takie świetne miejsce, że nie można się było w nim śmiać. No i weźliśmy tacy rozchachani z tej idziemy sobie ulicą i siedzi facet na Wózku Inwalidzkim. Siedzi facet na Wózku Inwalidzkim, Taki, tam są takie kramerzniki, bo Ukrainy nie interesuje to, że ktoś jest na Wózku Inwalidzkim. Tam się w ogóle parkuje, my to sfotografowaliśmy. Słuchajcie, wiecie, gdzie parkowali? Na skrzyżowaniu. I a się... zatrzyma tam zatacza. Szok! Duże skrzyżowania na środku samochodu historii, a policji bo w ogóle, w ogóle ja wie nie interesuje ich to, ale mniejsza z tym, w ogóle cyrk na wiankach. ale dobra. Patrzymy tak, i, ten, i ten Ukrainiec do nas mówi Polacy? Polacy? Polacy. A moja żona dwa dni wcześniej została tak wypełniona duchem świętym, że jak ona mówiła, że jakby kula ognia wpadła w jej brzuch. I chodziła pijana, tak, <grym> nie mogłem jej utrzymać, tej zacnej niewiasty. Siedziała po prostu, wiesz, i od tamtej pory w ogóle to co się z nią dzieje przez cały czas to jest szok. Ona w różnych sytuacjach, jakby odbiera chwałę Bożą, na przykład potrafi na ulicy upadać. Teraz w tym naszym kościele w obrzychu, jak wstąpiła Boża obecność, to ona upadła na ziemię, bo modliliśmy się o dziewczynę, ona upadła razem z tą dziewczyną. mówi, niech jej tylko teraz wszyscy dotykają, będą uzdrowieni. Każdy, kto jej dotknie, tylko. Dotykali agaty ubrania, agaty nosa, policzków, ludzie byli uzdrawiani. Boża Moc działała przez to, tylko ona, ona, Agata nic nie pamiętała. No i tam na tej ulicy w Kijowie, kiedy stoimy koło tego wózka, patrzę, a moja żona leci do tyłu. Złapałem moją żonę i ludzie, którzy z nami byli, przeprowadzają tego człowieka, ale patrzą już ręce na nim układają i się modlą, zaczynają się modlić innymi językami. Przeprowadzili go przez jezdnię i mówią, czy ty znasz Jezusa? No on mówi, że nie, zaczynają głosić Jezusa, zaczynają mówić o Chrystusie, zaczynają mówić, że Jezus umarł za Jego grzechy i tak dalej, i że poniósł on sobie Jego chorobę i że On może być zdrowy. Pytam, czy Ty wierzysz? on mówi wierzył. rozpięli mu te klamry, sparaliżowany by on nigdy nie chodził, pożyt jak przecinak. A tutaj obok pielgrzymka do, tej, do tej, tej, jak się to nazywa, do tej cyrki. Chrysta z Chrysa z takimi obrazkami, z krzyżami, proszę bo wiesz śpiewają, a ja, a ja patrzę i mówię o Boże i mam objawienie. Tu Gość wstał z wózka w imieniu Jezusa, rozumiesz? a oni swoją, swój religijny pochód. I od razu mi się przypomniała Niedziela Palmowa. Piękna, piękne nabożeństwo w synagodze. Wszystko mieli oprócz Jezusa. Rozumiesz? A oni, się, a oni w ogóle nie szali bazy, że są w jakimś miejscu, gdzie w ogóle nie ma Jezusa. Gdzie był Jezus? Na ośle! Na ośle na ulicy! Tam był Jezus! I niewielka ilość ludzi Go rozpoznawała. Rozumiecie? Ale widzieliśmy, że Boża moc jest prezentowana. Boża moc musi być prezentowana, kiedy głosimy Ewangelię. Ewangelia Boża zawiera w sobie głoszenie i zawiera w sobie czynienie. I to są dwie rzeczy ze sobą bardzo spójne i nigdy nam to nie może uciec. I teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli w list do Rzymian, list do Rzymian, gdzie Święty Paweł, jak uważam dość dobry ewangelista, e, pierwszy rozdział uczy, w jaki sposób Święty Paweł, jeśli miałbym go do czegoś porównać, przepraszam, to, porównał go do kabrioletu, który jedzie 200 na godzinę w ścianę betonową, wierząc, że przejedzie przez ścianę. Taki był Święty Paweł. Święty Paweł. To był naprawdę Boży wariat, to był człowiek, który postanowił zewangelizować ziemię. Ja, ja, ja, ja, jak tak się patrzę na ziemię, tak jestem trochę Pawłowy, bo zauważyłem, że Pan miał taką metodę. Wiecie, on czekał na Pana biegnąc, ludzie czekają na Pana i mówią, Panie co nam powiesz? Paweł biegł i mówił, co mi powiesz? Jest są dwie kategorie ludzi w Kościele, to też zobaczycie. Pierwsza kategoria to jest taka, która czeka na Pana i pyta, gdzie mamy iść, a druga kategoria to jest ta Pawłowa, którzy oczekują, że Bóg ich zawróci. Zawsze bądź człowiekiem, który czeka na to, że Bóg go zawróci. Nie bój się. Jak pójdziesz w kanał, to Bóg cię zawróci. Idź. Po prostu idź. Idź. Najwyżej Cię Bóg zawróci. Najwyżej powie, nie te drzwi, nie ten czas, nie ten moment. Paweł taki był. Święty Paweł. Uczy, w jaki sposób mamy gościć Ewangelię Bożą. I w pierwszym rozdziale od 1.18 do 3.20. A może inaczej, 1.16 16 przeczytamy. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Co? Nie wstydzę się. Pierwszy problem z głoszeniem Ewangelii, jaki jest? Wstyd. To jest pierwsza zapora demoniczna, którą musisz pokonać. Wstyd. Wstyd. Wiecie? Ludzie mówią, nie mogę tego zrobić. Ja mówię, muszę pani dotknij mnie? A ja Bóg mówi, ale jak Cię dotknąć? Gdzie Cię dotknąć? W co Cię dotknąć? Rozumiesz? Tu nie chodzi o to, że Bóg Cię ma dotknąć, żebyś miał i głosić Ewangelię. Ty już zostałeś posłany do głoszenia Ewangelii. Kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, tego samego dnia otrzymałeś certyfikat. Moja żona teraz kręciła dwa programy do słowa dla, na niedzielę. Zaraz będą takie bardzo no bardzo mocne rzeczy, nie? znowu to setki tysięcy ludzi to obejrzą nagrywamy to, więc nie powiem Wam przy tej kamerze, co tam się wydarzyło, jak wskazimy to Wam powiem, co ona tam w ogóle narobiła przez te dwa dni. Ale, żeby można było takie rzeczy robić, to trzeba pokonać barierę wstydu. Żeby można robić te rzeczy. My u nas uczymy ludzi, w naszych wspólnotach, że muszą pokonywać barierę wstydu. To jest pierwsza rzecz z którą człowiek, chcący gościć Ewangelię Bożą, musi się oporać i to nie sam, tylko przez moc Bożego Ducha, bo Bóg nie wstydzi się. I Święty Bawałk mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystowej, czemu? Bo Bóg we mnie jest i się nie wstydzi. Skoro Bóg jest w Tobie się nie wstydzi, to to, co Ty odczuwasz jest mylne. Wiecie, diabeł będzie Ci mówił, nie możesz stracić twarzy. No w pracy powiesz o Jezusie, wszędzie było, ale nie w pracy. No w pracy? Czy jesteś poważny człowiek. No, no dobra, tam jak jesteś, no nie wiem, pracujesz, zamiatasz podłogę, no to ok. Ale jak jesteś dyrektorem, albo jesteś panią doktor, albo jesteś po prostu, nie wiem, jakąś ważną osobą, to co ty zrobić masz? Ja powiem ci, powiem ci, co mam zrobić. Od razu na dzień dobry powiedzieć o Jezusie. Wiecie, jak jest ze smrodem? To się powiem, jak jakiś smród gdzie się pojawia, to ludzie, śmierć. Ja mówię. A puść teraz, śmierć no śmierć. Ja mówię, jest taki sposób na ja skrót. zaciągnij się. <grym zdaniem> tak się zaciągnij, aż Ci przewróci wszystko w środku. Gwarantuję Ci, że będziesz mógł żyć w tym smrodzie potem. I będziesz chodził, reszta będzie noc tykała, Ty będziesz miał wolne ręce. Trzeba od razu mówić o Jezusie. tam się jest. Dzień dobry, Artur Cerojski, Syn Boga Żywego. <grym zdaniem> <grym zdaniem> <grym zdaniem> rozumiesz? Mówisz o Jezusie. o Jezusie, skąd jesteś syn nieba? Czy, czy, czy rozumiesz o tym? Kury Blake jest taki fajny człowiek. Jak ktoś do niego gdzieś, ma bardzo takie, duże sukcesy w zdrowiecie w swojej służbie. I on, ktoś do niego powiedział, mówi: Przecież ty się zachowujesz jak kosmita. Mówi do niego: ty, ty, ty, ty, Co ty robisz? Mówi: Jak kosmita. Ja mówię Tak, bo ja jestem z kosmosu. Ja nie jestem z ziemi. Ja jestem z nieba. To jest biblijne. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, ty nie jesteś z ziemi. Ty na ziemi jesteś na chwilę. To jest taka przejściówka. Te twoje 80, 90, czy 120 lat na tej Ziemi jest taką chwilą, którą tu się masz kołować i szerzyć to królestwo, od którego jesteś. Musisz mieć galilejski ton. Tak jak ludzie Jezusa. Skąd jesteś? Z Galilei! Weź kiedyś w Galilei? Byłem. Kiedy? Przed założeniem świata. Przed założeniem Galilei. Kręciłem się po Galilei. W Chrystusie Jezusie. Kiedy on zakładał Galileję, byłem razem z nim w Nim. Szalona mentalność. Ja wiem. Ale nie wstydź się Ewangelii Chrystusowej. Pan mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, gdyż, ja wyjaśnię, dlaczego? Ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Czym jest Ewangelia? Ona jest mocą Bożą. Kiedy Ty mówisz Ewangelię, kiedy prezentujesz Ewangelię, uwalnia się moc z nieba. Ty możesz nic nie czuć. Czasami mnie ludzie pytają, co czujesz, jak się modlisz o chorych, ja mówię, nic, a, a, a, a jak się czujesz, jak głosisz, ja mówię, nie wiem, no, bo za każdym razem inaczej, jak, jak mówię, wysokie ciśnienie to lepiej, niżkie to gorzej, mówię, czasami mi się chce do domu, czasami mi się chce żygać. mówię, różnie mam, no nie wiem, jak mam, ale to, to jak to, to, to co ja mam poczuć, ja mówię, nic nie masz poczuć, uczucia, emocje, myśli, inne rzeczy tego rodzaju, nie kwalifikują się do kategorii Bożej. Ewangelia nie głosi się przez to, co się czuje, albo co się myśli. Głosi się przez to, w co się wierzy. My głosimy to, w co wierzymy i prezentujemy to, w co wierzymy. Nie wstydzimy się, bo wiemy, że to jest moc, że to jest moc, że każda Twoja, twoja że Ty możesz być w tym jakby słaby intelektualnie. Możesz mieć odczucia lęku. Wiecie, że odwaga to nie jest brak lęku. Odwaga to jest działanie mimo lęku. Ludzie mówią: czekam aż Pan mi da odwagę. Mówi, ja dalej czuję lek. Ja mówię: człowieku, ja czuję lek non-stop. Się nauczyłem z tym żyć. Nauczyłem się, że to bytle za mną, non-stop, chodzi. Non-stop za mną chodzi. Wczoraj głosiliśmy na ulicy, e, awantura człowieku ochrona w tej Częstochowie, ludzie nas przeklinają, jedni oddają życie Jezusowi, a inni nas przeklinają. Demony człowieku się manifestują, rozumiesz, taki, idzie taki taki to mówi, to trzeba mieć pozwolenie, mówi, to jest teren prywatny. Ja sobie myślę, Boże, co mam powiedzieć? tu się mówi, pokaż mu język, Stał, odszedł i poszedł. Ja mówię, o! Głupstwo Boże jest mętrze niż mądrość tego świata, halleluja. Bo w ogóle się nie odezwałem do Niego nawet. <śmiech> Wiesz o co chodzi? Dlaczego to tak działa? Dlaczego tak działa? Bo Ewangelia Boża jest mocą i każdy Twój gest, każde Twoje słowo, każdy Twój czyn prezentują moc i uwalnia się przez nie moc. Jesteś jak kanał, jesteś kanałem wtedy i niech ręka Boska broni, żeby ten kanał był zatykany, bo ona jest mocą. Święty Paweł mówi, nie wstydzę się, bo wiem, że ona jest mocą.